Kamień z serca spadł z nienacka, rozbijając kufel piwa. Zblazowany stary szatniarz do drzwi pomógł go przydźwigać. Dumny szedł, choć zapłakany, jak z nowoczesnego wiersza. Tamten gość, troszeczkę wlany, gość z kamieniem prosto z serca. Nie na rękę nieść na rękach, z ludźmi swatać się i bawić. Gdy się ma jak pańską mękę, taki prosto z serca kamień. Ciężki jest sercowy kamień. Niechaj każdy mi uwierzy. Nieść w objęciach go niezgrabnie. Lepiej niech na sercu leży. Kamień z serca spadł z nienacka, rozbijając kufel piwa. Zblazowany, stary szatniarz do drzwi pomógł mi go dźwigać.